Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich A kiedy Piotr wchodził Korneliusz wyszedł mu na spotkanie Padł mu do nóg i oddał mu pokłon Piotr podniósł go ze słowami Wstań! Ja też jestem człowiekiem Wtedy Piotr przemówił Przekonuję się że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili Go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość z Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna Swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzech. Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem nikt nie ma większej miłości od tej gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich wy jesteście przyjaciółmi moimi jeżeli czynicie to co wam przekazuję już was nie nazywam sługami bo sługa nie wie co czyni Pan Jego ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię Moje. To Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.